Jedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 kwietnia minęła 22. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Iran odrzucił amerykańską propozycję zawieszenia broni. Trump sugerował, że to Teheran miało to zabiegać. 59-latek z powiatu opolskiego odpowie za znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.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 Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której każda zmiana prezydenta przerywa działania prowadzone w czasie kadencji jego poprzednika, komentuje decyzję Karola Nawrockiego w sprawie ślubowania sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego Ewa Łętowska. Pałac Prezydencki tłumaczy, że na złożenie ślubowania zaproszono tylko dwoje z sześciorga osób wybranych do Trybunału przez Sejm, bo w trakcie kadencji Karola Nawrockiego zwolniły się w składzie dwa miejsca. Była Rzeczniczka Praw Obywatelskich i była Sędzia Trybunału, odniosła się do sprawy w TVP Info. Wyobraźmy sobie, że wobec tego mamy do czynienia z sytuacją, w której za każdym razem przy zmianie prezydenta zaczyna się przerwa w podejmowaniu działań, które zostały zapoczątkowane pod rządem kadencji innego prezydenta. Wobec tego będziemy zastanawiali się, którego wobec tego prezydent wybierze. Nie ma pola manewru. Profesor Łętowska stwierdziła, że prezydent Karol Nawrocki uzurpuje sobie prawo do kompetencji, których nie ma. Kancelaria Sejmu poinformowała, że 13 marca Izba skutecznie wybrała sześcioro sędziów Trybunału. Podkreśliła, że prezydent nie wykonał do tej pory ustawowego obowiązku odebrania ślubowania od wszystkich wybranych sędziów. Za znęcanie się nad zwierzętami odpowie 59-latek z powiatu opolskiego na Lubelszczyźnie. Mężczyzna usłyszał też zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni i amunicji oraz kłusownictwo. Policjanci dostali zgłoszenie, z którego Kało że na jednej z posesji na terenie gminy Opole Lubelskie przebywają zaniedbane zwierzęta, mówi Katarzyna Bigos z Policji. Funkcjonariusze o zgłoszeniu powiadomili powiatowego lekarza weterynarii, wraz z którym pojechali na miejsce. Tam ujawnili 14 szczeniąt i 4 dorosłe psy rasy mieszanej. Zwierzęta znajdowały się w stodole, gdzie nie miały odpowiednio zapewnionych warunków bytowych. W ocenie lekarza weterynarii zwierzęta były trzymane w niewłaściwych warunkach. Lekarz weterynarii podjął decyzję o odebraniu zwierząt 59-latkowi. W działania włączyła się również Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt. 59-latek usłyszał już zarzuty. Wobec mężczyzny został zastosowany dozór policyjny. Grozi mu do 8 lat więzienia. W kalendarzu Wielki Piątek czas ciszy oraz refleksji nad śmiercią i męką Chrystusa. We wszystkich kościołach zamilkły dzisiaj dzwony, a w tym czasie ministranci używają drewnianych kołatek lub klekotek. Tradycja ta jest kultywowana w Zakrzowie Turawskim w Naopolszczyźnie. Tam na rowerach młodzi mieszkańcy objeżdżają z taczkowymi terkotkami trzy ważne punkty miejscowości. Tradycję wspomina między innymi Łukasz Grzesik, szaf, e, szafarz w parafii w Ligocie Turawskiej. Przede wszystkim młodsi ministranci mieli za, za zadaniem objeździć te krzyże, żeby gdzieś tam ludziom poinformować o najważniejszych wydarzeniach. Jucznia, Anioł Pański i, i zakończenie dnia. Kołatki były tutaj już odkąd e, pamiętam. O tak, teraz na rowerach, chociaż kiedyś było to kontynuowane pieszo, brało się klekotki, właśnie te instrumenty brało się do ręki i po całej miejscowości się chodziło. Tradycja kołatania w czasie Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty jest także kultywowana w dębskiej kuźni czy w Dańcu. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl na północy i w centrum kraju w bieszczadach na podchalu oraz południowych krańcach dolnośląskiego nocne przymrozki. Temperatura może spaść do minus 1 stopnia, a przy gruncie do minus 4, a nawet 6. Jutro zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, a także przerotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 11 do 16 stopni. Chłodniej będzie na północy kraju od 7 do 10. Autopromocja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 Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Kłaniamy się Wam Adam Hrynkiewicz, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Zapraszamy do wysłuchania przedświątecznej audycji Rozmowy Niegłośne. Pomyślałem sobie, że Wielki Piątek może mieć wymiar uniwersalny i stwarza nam pretekst do refleksji na temat Poświęcenia. Czy współczesność odzwyczaja nas od poświęcenia? Czy rezygnacja z siebie, ofiarowanie siebie innym prowadzi na manowce? Czy poświęcając się więcej zyskujemy czy tracimy? Na te pytania spróbują dziś odpowiedzieć nasi goście. Siostra Małgorzata Chmielewska, profesor Tadeusz Gadacz, Jolanta Berezowska i Tomasz Stawiszyński, zostańcie państwo z nami. Jesus, Jesus help me. Tell me the story, the one about eternity. This is Dobry wieczór, Panie Profesorze. Dobry wieczór, Panie Redaktorze. Dobry wieczór Państwu. Dziś rozmawiamy o poświęceniu, a ja dziękuję Panu, że poświęca nam Pan swój czas, nie po raz pierwszy zresztą. Tu mam pytanie, dlaczego Pan to robi? Dlaczego poświęca nam Pan swój czas? Dam sobie rękę uciąć, że nie dla osobistego zysku. Dlatego, że uważam, iż człowiek jest dla człowieka. Wszelkie formy darowania siebie budują nowe zupełnie relacje międzyludzkie, bo tylko człowiek jest zdolny do tego rodzaju poświęceń. Gdyż uważam, że rację ma Emmanuel Levinas, wybitny francuski filozof pochodzenia litewskiego, który po II wojnie światowej, po tym co się stało, stwierdził, że taką prawdziwą, głęboką etyką, która nas może ocalić przed kolejną zagładą, która mogłaby kiedyś nadejść, jest bliskość. Hmm. A przez bliskość nie rozumiał on bycie z czy przy, bo często mamy taką skłonność do błędnego nakładania na relacje osobowe, relacje przedmiotowe, prawda, bo jeśli przesuwam krzesło do biurka, to mówię, że je zbliżam ze sobą i w ten sposób czasami możemy myśleć, że ludzie są sobie bliscy, kiedy są w tej samej organizacji, podzielają podobne poglądy, kiedy spotykają się na klatce schodowej tego samego domu, się pozdrawiają A jeszcze bliżsi, kiedy żyją pod jednym dachem lub śpią w jednym łóżku, ale można spać w jednym łóżku i być daleko. I można być daleko w sensie geograficznym i być blisko, bo bliskość wyraża się poprzez kategorię dla, a zatem w mierze, w jaki jesteśmy dla innych, to się do nich zbliżamy. Rzeczliwość nas niewiele kosztuje. Jeszcze właściwie nie jesteśmy jakoś dla, zauważamy tylko istnienie innych, otwieramy jakąś perspektywę możliwej relacji, no ale potem ludzie się wznoszą na wyższe stopnie bliskości. Gdy ktoś jest w potrzebie, to pomagają. Są też tacy, którzy całe swoje życie czynią jednym wielkim poświęceniem dla innych. Ryzykują na granicy polsko-białoruskiej, jadą z strefy wojen, ratują ludzi, lekarze, przedstawiciele innych zawodów. A najwyższym stopniem poświęcenia, jak mówił Lewinas, jest substytucja, czyli sytuacji, w której trzeba wybrać między życiem swoim a innych, wybiera się życie innego. To tak zrobił Maksymilian Kolbe w obozie Auschwitz, ale warto też przypomnieć dużo bliższą tego rodzaju sytuację, kiedy Agata Mrós, słynna siatkarka, dowiedziała się, będąc w ciąży z córką, że ma ciężką chorobę rakową. Lekarz jej dał wybór, mówi albo pani pozbędzie się dziecka i ma szansę na wyleczenie, albo daje jej pierwszeństwo i ona tak zrobiła. Agaty nie ma. To no Właśnie wtedy jesteśmy najbliżej, kiedy jesteśmy dla. Co pan wtedy poczuł, kiedy dowiedział się pan o tym dylemacie Agatym Rus? Jak pan go interpretuje? Że są sytuacje takie, w których miłość wznosi się na takie wyżyny, że gotowa jest ratować innych zamiast siebie. I tak sobie myślę, że zawsze byli tacy ludzie, którzy są gotowi do takich heroicznych czynów, ja ich podziwiam. Oni w jakimś sensie są takimi naszymi, bym powiedział, delegatami, delegatami ludzkości, którzy w naszym imieniu to robią, w imieniu ludzi, ludzkości. Bo nie wolno nam zostawiać innych bez wsparcia, mówiąc krótko. I dlatego ja jestem zwolennikiem etyki słabej, czyli nie takiej, która odwołuje się do silnych wartości idei, tylko jest wrażliwa i empatyczna na konkretną słabość i tak rodzi się odpowiedzialność, bo człowiek odpowiedzialny, to jest ten, kto jest zdolny do y, dania odpowiedzi na słabość. Pisał Pan też o czystych gestach. Nie wiem teraz, czy, czy to były pańskie słowa, czy cytat. Pochodzą one z pańskiej rozprawy o umiejętności życia, do której czasem sobie wracam. Napisał pan, że czysty gest to ten, który nie porywa świata dla siebie, lecz wyraża siebie wobec świata i co ważne, dla świata. To dla znowu tutaj pada. Tak. tak właśnie postrzegam pańską działalność, a czy słowo poświęcenie w pańskiej percepcji ma e, konotację pozytywną czy negatywną? Sięgam teraz do słownika synonimów e, i czy poświęcenie to dla Pana bardziej dobroczynność, dobromyślność, o której często Pan opowiada? Miłosierdzie, czy może pracoholizm, rezygnacja z siebie, afekt? Nie, nie, nie, absolutnie. Ma dla mnie absolutnie pozytywny sens i uważam, że gdyby każdy człowiek zdobył się na przynajmniej kilka takich gestów bycia dla innych, zauważania innych, czego jakoś bardzo mi w polskim społeczeństwie brakuje. Nie ukrywam, że bardzo lubię wyjeżdżać na południe, być może słońce ciepło to powoduje, że tam nawet obcy ludzie się do siebie uśmiechają, pozdrawiają a w Polsce jakoś to nasze społeczeństwo jest takie pełne nie tylko nieufności, ale też i takiej zawiści, która powoduje, że nie potrafimy się cieszyć z czyichś sukcesów i, i, i być też razem z nimi, prawda, bo, bo poświęcenie też polega na tym, żeby być zdolnym do uznania rzeczy wielkich, które czynią inni, a nie odczuwać smutku z tego powodu, że to nie ja to zrobiłem. Nie wiem, czy to jest problem Polski, czy powszechny. Pan wspomniał o wyjazdach na południe Europy. Ja z kolei ukochałem Mazury. Ile łódką po Mazurach, to też zawsze e, się pozdrawiamy. Jak e, idę w góry, też e, się pozdrawiamy, więc może to jest e, właśnie ten kontekst e, wypoczynku, a więc e, czegoś, co nie jest naszą e, codziennością. Ale spytałem e, o to, jak e, pan profesor e, konotuje to słowo po, poświęcenie, bo, bo wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których dominujące narracje negują albo marginalizują rolę poświęcenia. Znane są nam przecież hasła, że poświęcenie oznacza utratę siebie, nieumiejętność zadbania o siebie, utratę kontroli nad własnym życiem. Z czego według Pana zrodziło się takie myślenie? Po pierwsze, z błędnego pomylenia ze sobą dwóch słów, mianowicie y, troska o siebie i egoizm, bo to nie jest y, równoważne, mówiąc krótko, bo żeby móc być dla innych, to najpierw trzeba być dla siebie. Zatrzymajmy się, panie profesorze, bo wydaje mi się, że to jest szalenie ciekawy, ważny wątek. Kiedy, jakby coś sprawiło według pana, że troska o siebie zaczęła być mylona, utożsamiona z egoizmem. To mniej więcej chyba się zaczęło wtedy, kiedy zmieniliśmy paradygmat bycia na paradygmat posiadania, czyli krótko mówiąc, jak Erich Frank zatytułował jedną ze swoich książek, Być czy mieć, to kiedyś bardziej liczyło się to, kim jesteśmy pod względem moralnym, pod względem wykształcenia, inteligencji, wiedzy, czasu, który możemy innym poświęcić, a zaczęło się liczyć dzisiaj to, co się ma. No I tak się zaczyna, że tak powiem, gra w klasy, która już się zaczyna gdzieś tam od przedszkola, prawda, potem w szkole. Ludzie bardziej cenią innych nie z tego powodu, kim są i co mogą im dać, tylko co mają, jakimi jeżdżą samochodami, ile zarabiają, jakie mają konto, garnitury, prawda, zegarki. I to zmieniło zupełnie, jak tak mi się wydaje, ten paradygmat y, dawnego dobra. Y, natomiast y, nie ulega wątpliwości, że kapitalistyczny przesyt też to sprawił. Ja mam wrażenie takiego ogromnego, ogromnego, obciążającego nas przesytu, w którym my toniemy. Y, rzeczy się nam pchają w oczy i coraz mniej przestajemy widzieć ludzi. Hmm. Bez wątpienia żyjemy w czasach... Y postępującego egotyzmu w czasach mm, nadmiernego zajmowania się własną osobą, własnymi przeżyci przeżyciami. Ale w, w złym sensie, prawda? Tak, bo, jak najbardziej. Bo ci, którzy y, są egoistami, to oni się o siebie nie troszczą. Oni od siebie uciekają. No proszę rozwinąć tę myśl. Y no bo nie ma siebie bez siebie, prawda? W języku polskim niestety nie mamy rzeczownika od y, takiego słowa, które występuje w innych językach, takich jak the self w angielskim, czy der z niemieckim, le w francuskim, prawda? Trzeba by stworzyć rzeczownik nowy, którego nie ma kiedyś y, Tłumacząc Franca Rosenzweig stworzyłem taki neologizm "sobość", ale w polskim języku to słowo występuje w takich formach, w których mówię, że myślę o sobie, troszczę się o siebie, zastanawiam się nad sobą, solidaryzuję się z sobą, albo uciekam od siebie, nie rozumiem siebie, prawda, nie zastanawiam się nad sobą i to jest ten fundament relacji wobec innych, bo jeśli myślimy tylko o ja własnym, prawda, no to innych wykluczamy i tak rodzi się egoizm, potem narcyzm wręcz. Natomiast nie ma siebie bez ciebie. Nie mogę troszczyć się o siebie, nie troszcząc się o, o innych i nie mogę troszczyć się o innych, nie troszcząc się o siebie. Czy też mieć poczucia godności siebie, nie mając poczucia godności dla innych. One się z sobą absolutnie łączą. I właśnie tę relację, nazywam tą etyką słabą, która de facto paradoksalnie słaba, bo ona jest silna, ona tworzy fundamentalne więzi międzyludzkie. Mhm. Napisał pan, że tylko autentyczne spotkanie pozwala przezwyciężyć samotność, że być znaczy kochać. Dlaczego? Nie no można być bez miłości? Nie można, dlatego, że yy, człowiekowi nie wystarczy istnienie, tak jak przedmiotom, My potrzebujemy obecności. Obecności najbliższych ludzi, czasami zwierząt, a czasami siebie samego, prawda? Być wobec siebie. Dzisiaj coraz mniej ludzi jest wobec siebie, bo się nie zastanawiają nad sobą. Kiedyś, mówi jedna z legend, spotkano Sokratesa, który chodząc po Atenach mówił głośno i zapytano go, co robi. A on mówi: Rozmawiam ze sobą, bo od czasu do czasu muszę porozmawiać z kimś inteligentnym. No więc my nie mamy tego współinteligentnego rozmówcy w sobie, prawda? I uciekamy w szum, w dźwięki, w telefony komórkowe, w te bombardujące nas informacje i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden z powodów, na których trudno dać nam siebie innym, skoro siebie nie mamy. Obecność, Arginio. właśnie obecność, prawda? No obecność, ona ma różne stopnie, ta obecność, od obecności wobec siebie, prawda, do obecności wobec najbliższych. I mam wrażenie, że dzisiaj przeżywamy bardzo głęboki kryzys obecności, bo nam się wydaje, że możemy się komunikować, bo mamy telefony, komputery, prawda, możemy zdalnie z sobą rozmawiać, ale. Im lepiej się komunikujemy, tym bardziej wzrasta ciśnienie niesamotności. I to jest jeden z powodów, może nie jedyny, ale jeden z powodów, dla których wiele dzieci czuje się zmarginalizowanych, nawet przez najbliższych, bo po prostu nie, nie czują tego, że są dla kogoś ważni. A to jest niezmiernie istotne. To także pańskie słowa. Napisał pan, że wszystkie szaleństwa polegają na klęsce stosunków z drugim człowiekiem. Co to znaczy? No jak się te relacje rozpadają, to się rozpada wszystko tak naprawdę. Kiedyś profesor Tischner napisał, że dom to nie są ściany, tylko wzajemność, bycie dla innych i dlatego można mieć dom na dwóch metrach kwadratowych i można go nie mieć w bardzo bogatym domu wielopokojowym. Więc Czasami ludzie się źle zabierają do budowania relacji, bo Trzeba zacząć właśnie od tej zdolności bycia dla. Poświęcenie to, przepraszam, bo zależy mi, żeby y, poruszyć y, wszystkie te ważne wątki. Nie sposób y, w tak krótkiej rozmowie, ale zależy mi także, żebyśmy porozmawiali o poświęceniu w polityce. Dostrzegam, że wciąż żywo komentuje pan politykę. Czy we współczesnej polityce dostrzega pan coś więcej niż brudną grę? Czy jest w niej jeszcze miejsce na poświęcenie? Czy dostrzega pan jeszcze poświęcenie we współczesnej polityce? We współczesnej niekoniecznie, choć nie mogę uogólniać, bo przypuszczam, że są jakieś pojedyncze osoby, które autentycznie się angażują w działalność polityczną, żeby coś dobrego zrobić dla innych. Byłbym w stanie pewnie kilka takich nazwisk wymienić, ale tak kiedyś było. No, warto w tym kontekście przypomnieć choćby Daga Hammerskilda, czy prawda, który kierował przed laty w latach 50. ONZ-em i będąc podczas targów w Poznaniu w 1956 roku stanął w obronie polskich robotników. Zginął nad Afryką prawdopodobnie samolot zeszczelony, kiedy właśnie leciał po to, by pojednać zwaśnione grupy etniczne. Ale w biurku znaleziono jego notatki zatytułowane drogowskazy. To jest podręcznik etyki, z którego ja dzisiaj korzystam ze studentami. No więc byli tacy politycy, prawda? Dzisiaj niestety polityka weszła obszar tego, co ja nazywam postpolityką yy, i jest właściwie tylko walką o władzę, czystą władzę, a nawet o, o pieniądze. Przestała być yy, służbą. Absolutnie tak. A czy mogę spytać, co Pan w życiu poświęcił w imię zasad i bliskich Panu wartości? Pytam jedynie o te aspekty, na które miał Pan wpływ. No trudno powiedzieć, bo w zasadzie całe moje życie jest ogromem pracy. Jak niedawno się podsumowałem, kończąc 70 lat, to się zastanawiam, kiedy ja to wszystko zrobiłem tak naprawdę. Nie wiem właściwie, bo ty, tyle tych rozmaitych działań było różnych. Sam fakt wykształcenia 14 doktorów. Dwie moje uczennice są profesorkami na uniwersytetach niemieckich. Jednak kieruję archiwum Mediteschtajn w Kolonii, więc mogę się ogromnie cieszyć, że mam mądrzejszy od siebie uczniów czy uczennicę. No ale wiele było serii książek naukowych założonych, księgarnia, wydawnictwo, kierowanie jednostkami naukowymi. Trudno aż zliczyć tego wszystkiego, co, co zrobiłem. Okazuje się, że można dużo zrobić, dziś dzisiaj chce y, dla innych pracować. Opowiedział pan wcześniej, y, z czego zrodził się nasz polski egoizm. Powiedział pan y, o, o transformacji, o, o, o, o tych zmianach, y, y, które nastały w Polsce i takim zachłyśnięciu się y, kapitalizmem. Y, no, Człowiek zazwyczaj ma potrzebę nadawać e, swojemu życiu znaczenie. Ja spytam e, nie o ten egoizm, ale wrócę do tego tematu e, przewodniego poświęcenia. Pan dorastał w czasach głębokiego PRL-u. Przeżył pan transformację ustrojową. Żył pan w czasach, w których ludzie posiadali mniej dóbr. Czy uważa pan, że istnieje zależność pomiędzy deficytem dóbr, którymi dziś ludzie często siebie wyrażają, y, pomiędzy niedosytem materialnym, a zdolnością do poświęcenia? Pewnie jakaś jest, chociaż nie u wszystkich osób, na pewno, więc trudno y, tak y... W sposób pewny się wypowiedzieć, że, że całkowicie jest, ale nie ulega wątpliwości, że trudne czasy sprzyjają rozwojowi ludzi bardziej silnych i bardziej otwartych, bo po prostu wtedy trzeba no, ciężko pracować. Ja na przykład wyniosłem ze szkoły tylko kiepski rosyjski, bo żadnych innych języków nas nie uczono. I musiałem sam przy pomocy innych nauczyć się sześciu innych języków obcych, żeby móc naukowo pracować. To był ogrom pracy. Czasami jak zaglądam do moich dawnych zeszytów z ze, ze słówkami, jak je skrzętnie spisywałem, jedna po drugim, po kolei prawda, uczyłem się, to y, y, y, dzisiaj jak pokazuję to moim studentom albo, albo mojemu synowi, to wszyscy otwierają oczy ze zdumienia. Bo wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, prawda? Tak dzisiaj w zasadzie bez wysiłku wystarczy poruszać prawym kciukiem, jak się ma inteligentny dom, to wszystko można włączyć z daleka, łącznie z światłem, prawda, zapaleniem światła, czy czajnika z wodą, nagrzanie na herbatę. Natomiast jak tego nie ma, to człowiek nie ulega takiemu rozleniwieniu. Krótko mówią, cywilizacja ułatwi nie rozleniwia. Rozleniwia, a jeszcze na dodatek konsumpcja pozwala żyć w swojej strefie komfortu i dopiero wtedy, kiedy ta strefa komfortu by się skończyła, to wtedy ludzie zaczynają się budzić. A tak to tkwią w takim, powiedział, takim sonambulicznym stanie. Hmm. Mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Napisał pan, że poświęcenie może budować sens życia. W jaki sposób? No bo człowiek stawia sobie pytanie, po co żyje, prawda? no to jedni mówią, że żyją po to, by realizować jakieś cele, cały czas za nimi się uganiają, ale kiedy już je zrealizują, to widzą, że im życie przez palce przeciekło. A inni mówią, bardziej w sensie hedonicznym, że nie ma sensu się uganiać, bo mamy tylko jedno życie i trzeba żyć wolniej, smakować prawda, to życie, bo napicie się kieliszka wina, na piatrce na wołnę, patrząc na leniwe koty, które się rozciągają w słońcu pod ścianą to też jest życie. Ja nie wykluczam ani jednego i drugiego, tylko uważam, że te dwa jakby bieguny spaja dopiero odpowiedź na pytanie co po mnie zostanie tak naprawdę, co po mnie zostanie. Czyli dobro, bo tylko to się liczy tak naprawdę, nic więcej. Lepiej tej rozmowy nie zakończymy. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Za każdym razem rozmowa z Panem to zaszczyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Państwa. Bardzo dziękuję. Uwielbiam rozmowy z profesorem, ale nim mniej cieszę się na naszą drugą gościnie. Łączymy się teraz z siostrą Małgorzatą Chmielewską, cudowną społeczniczką, która od lat poświęca swoje życie ludziom w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Dobry wieczór siostro, bardzo się cieszę, że mogę siostrę usłyszeć. Dobry wieczór, ja też się cieszę. Jest z nami siostra Małgorzata Chmielewska, społeczniczka, prezeska Fundacji Domy Wspólnoty Chleb Życia, autorka książek i mama prawna pięciorga, jeśli się nie mylę, pięciorga, dorosłych już dzieci? Tak, pięciorga, pięciorga. Siostra zanim wstąpiła na rok do zakonu małych sióstr Jezusa, zanim została katechetką w ośrodku dla niewidomych w Laskach, zanim Zaczęła organizować pomoc dla kobiet z więzienia przy Rakowieckiej w Warszawie i zanim wstąpiła do wspólnoty Chleb Życia, studiowała siostra i kończyła biologię. Dziś rozmawiamy o poświęceniu. Czego świat biologii uczy nas o poświęceniu? Świat biologii uczyć nas może o poświęceniu. Przy czym? Musimy tutaj uściślić, co dla nas oznacza termin poświęcenie. Poświęcenie może oznaczać nadanie świętej wartości, wielkiej wartości, czy w zrozumieniu chrześcijańskim Bożej wartości jakiemuś człowiekowi, czy też stworzeniu. W przypadku biologii wiemy o tym, przynajmniej my chrześcijanie tak uważamy, że całe stworzenie zostało stworzone przez Pana Boga, cała przyroda, cały kosmos. Wobec tego y, mamy wobec y, całej przyrody i kosmosu zobowiązania jako jedyne, przynajmniej tak o tym wiemy, jedyne istoty myślące, y, które zostały obdarzone wolną wolą. Poświęcenie, poświęcenie, nie wiem, różańca, medalika, czy niektórzy święcą samochody, to jest prośba jakby do Pana Boga, przynajmniej ja to tak rozumiem, do Pana Boga, żeby człowieka, który korzysta w, z tego przedmiotu miał w swojej opiece. Ale o czym zapominamy, jest to również zobowiązanie tego człowieka do miłości, którą jest Pan Bóg. Natomiast druga strona, drugi termin poświęcenie, czy drugie znaczenie tego terminu, to jest oddanie siebie, często mylone z cierpiętnictwem. Przykładowo, Chrystus poświęcił swoje życie po to, żeby wziąć na siebie wszystkie nasze możliwe w przeszłości i w przyszłości świństwa, jakie człowiek jest w stanie w ogóle wymyślić. Oczywiście zmieniła się technika, ale sens jest dokładnie ten sam. Ale pokonał poprzez zmartwychwstanie, dając nam siłę do tego, żebyśmy byli, żyli miłością. Chrystus się poświęcił, podobnie jak można powiedzieć, poświęcił się, czyli oddał życie święty Maksymilian Kolbe za, drugiego, za życie drugiego człowieka. To jest zupełnie inny sens, tych. dwa różne sensy tego samego słowa. Ja przeczytałem, że poświęcenie w ujęciu biologicznym jest mechanizmem przetrwania, a nie altruizmem w sensie psychologicznym czy moralnym. To, że siostra odwołuje się do systemu moralnego, jakim jest wiara katolicka, jest dla mnie oczywiste, ale zastanawiam się, czy siostra potrafi myśleć o własnym poświęceniu, jak o mechanizmie przetrwania, czy opiekowanie się potrzebującymi, biednymi, schorowanymi w jakiś sposób zrewolucjonizowało siostry życie? Na pewno oczywiście to życie jest zupełnie inne niż gdybym robiła co innego. Natomiast nie jest to na pewno mechanizm przetrwania mechanizm przetrwania może doprowadzić do tego, że będziemy wyłącznie myśleć o sobie, nie myśląc o innych ludziach. Czy generalnie o, o, o całym świecie, ale w przypadku tu takim konkretnym, nie myśląc o innych ludziach. To nie jest mechanizm przetrwania. Jest to służba miłości, jest to próba, na pewno z mojej strony nie zawsze udana, Życia y, miłością Boga i bliźniego. Ale nie ma to nic wspólnego z przetrwaniem, powiedziałabym wręcz przeciwnie. Być może gdybym leżała gdzieś pod palmami, to trwałabym dłużej. E, ale nie leżę pod palmami, więc e, moje, życie, m, moje życie niejako się spier spiera w sensie prania, e, ale chcę nadać temu praniu sens czyli dobro innych ludzi, a przez to oczywiście swoje dobro. Hmm. Napisała siostra, że poświęcenie komuś życia, nawet siostra innymi słowami to już powiedziała podczas tej rozmowy, nie oznacza pseudomęczeństwa z zaciśniętymi zębami. Czy może siostra rozwinąć tę myśl? Oczywiście dla nas, dla nas zwłaszcza we współczesnym świecie, który jest epoką hedonizmu, powiedzmy sobie szczerze, mnie się należy wszystko, natomiast dać drugiemu to wymaga wyrzeczenia się, to wymaga wysiłku. Bardzo często mówił papież Jan Paweł II o wyobraźni miłosierdzia, ale nawet w życiu codziennym. Życie na przykład w rodzinie wymaga bardzo wielu wyrzeczeń, które nie są cierpiętnictwem. No, matka mająca malutkie dziecko nie może sobie pozwolić, żeby zostawić to dziecko i pójść na imprezę. To jest chyba yy, zrozumiałe przynajmniej dla większości, bo choć jasne są matki, które tak robią zostawiając dzieci, ale jest to, jest to droga miłość, zawsze wymaga pewnego wyrzeczenia, wyrzeczenia się tego, co mi się chce akurat w tej chwili, jeżeli nie jest to zgodne właśnie z miłością, z miłością do drugiego człowieka, a często z miłością do siebie, bo jeśli mi się chce, jestem uzależniona załóżmy od alkoholu i chce mi się pić, jeśli się wyrzeknę tego, zdecyduje się, mamy wolną wolę, wyrzeknę się tego sięgnięcia po kieliczek, to jest to dla mnie, to jest to dla mnie. Czasami jest to bardzo zacięta walka, wyrzeczenie się, jeśli, jeśli chcemy żyć prawdziwą miłością, to nie o to chodzi, żeby wyrzec się siebie, czyli jakby zniszczyć, doprowadzić siebie do zera. Nie. Chodzi o to, żebyśmy wzrastali w miłości i to w miłości prawdziwej. Jeśli tu podam przykład, żona z pseudo pseudomiłości, bo, bo źle zrozumianej miłości daje się bić latami i maltretować, daje bić i maltretować swoje dzieci, dlatego, że żona uważa, że to jest nakaz miłości w stosunku do, do męża alkoholika czy do partnera alkoholika, to jest to źle pojęta miłość. No Te... właśnie, dla takich osób, o których teraz siostra E, wspomniała, e, powstały e, domy prowadzone przez Wspólnotę Chleb Życia. Wspólnota Chleb Życia prowadzi, proszę znowu mnie poprawić, jeśli e, pomyliłem liczbę 11 domów dla ludzi bezdomnych. proszę W tej chwili 9, bo dwa domy połączyliśmy w jeden, także mamy 9, 9 domów dla ludzi bezdomnych. Więc dziewięć domów dla ludzi bezdomnych, starych, schorowanych, dla samotnych matek z dziećmi. Dajecie im dach nad głową, ciepłe posiłki, pracę. Przywracacie w ten sposób zapomnianą czasem godność. To jest niezwykłe, to jest piękne i budujące, ale jest to także mm, niezwykle trudne logistycznie, tak sobie myślę. Wiem, że siostra nie przepada za słowem poświęcenie, ale o poświęceniu dziś rozmawiamy. Spytam więcej inaczej. Zastanawiała się siostra nad osobistym kosztem swoich życiowych decyzji? Każde decyzje życiowe kosztują. Pytanie, czy zapłatą za to jest powstające dobro, czy zapłatą za to jest zło, e, niszczenie siebie i innych. Oczywiście, że tak e, i to kosztuje, nie ukrywam, że to kosztuje, jeśli, e, nie wiem, moi e, współbracia i, i współpracownicy zamiast odpoczywać sobie w weekend, jeżdżą i odbierają towar wieczorem i jeszcze nocą jadą przykładowo z Krakowa do w świętokrzyskie, przywożąc nam ten jedzenie, to jest to oczywiście rodzaj wyrzeczenia. Czy jest to poświęcenie? W pewnym sensie tak, dlatego że jeśli mówimy tutaj o miłości, bo każdy człowiek jest powołany do świętości, to jest to, czyn miłości, który wymaga wyrzeczenia, bo równie dobrze mogliby, jak mówię, oglądać telewizję albo, yy, albo odpoczywać. Więc tak, to, to po kosztuje, każda miłość kosztuje, ale miłość w rodzinie, miłość męża do żony, żony do męża, miłość do dzieci też kosztuje. Nie mówię to oczywiście o wymiarze pieniądzach, bo to, to też. Ale także kosztuje wysiłek, kosztuje... Dzisiaj dzwoniła moja przybrana córka, która ma dwójkę dzieci i właśnie po raz kolejny najmłodszy, Bruno, się rozchorował. Wobec tego nie przyjadą na święta. Oni z mężem prowadzą jeden z naszych domów. Wobec tego Dorota kolejne noce, co znają wszystkie matki, kolejne noce i dnie ma zarwane, bo dziecko jest chore, a drugie ledwo z choroby wychodzi. No tak to wygląda. Wrócę, I jest, jeśli siostra pozwoli. Bo równie dobrze, no, gdyby nie było tych dzieci, no to mogliby się rodzice dobrze bawić i spędzać urlop w jakimś ośrodku wypoczynkowym, ale też by nie mogli, ponieważ prowadzą dom dla ludzi bezdomnych i zwykle święta spędzamy razem z naszymi mieszkańcami, przynajmniej pierwszy dzień świąt. Wrócę, jeśli siostra pozwoli, do tego e, pytania o osobisty koszt, bo jestem przekonany, że taki musi być, gdyby e, teraz miał powstać film fabularny o siostrze i scenarzysta poprosiłby siostrę, proszę podpowiedzieć mi, jak mam zbudować scenę, w której pokazujemy, że to całe dobro, to całe dobro, które siostra wytwarza, która wokół siebie gromadzi, jak oddać ten koszt? To przecież kosztuje. I znów, oczywiście nie mam na myśli aspektu materialnego. Jeśli chodzi finanse, to do naszej księgowej. Właśnie o tym mówię. Nie, nie, nie interesuje mnie teraz aspekt materialny. A wielka szkoda, bo jak mówiła, mówiła Margaret Thatcher, była premier Wielkiej Brytanii, żeby być dobrym Samarytaninem, trzeba mieć pieniądze. Ale wracając do tematu, oczywiście, że kosztuje, oczywiście jest to świadoma rezygnacja z bardzo wielu rzeczy, w tym no przykładowo to jest jakby tu wpisane w nasze życie. Jeżeli tylko ktoś z nas, prowadzący dom, chce odpocząć i wyłączyć się na godzinę, czy nawet na cały dzień, to ma stuprocentową pewność, że coś się wydarzy. Nawet jak, jak ostatnio dwie moje najbliższe współpracownice pojechały na jeden dzień bez noclegów, drugi koniec świętokrzyskiego, to jechały przez las i znalazły psa pozuconego w lesie, szczeniaka, w strasznym stanie. Wobec tego wsadziły psa do, do samochodu i pognały do weterynarza i na tym się skończył ich urlop. Hmm. Więc tak to wygląda oczywiście i śmiejemy się, że jeśli chodzi o święta, yy, czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, to oczekujemy yy, najrozmaitszych zdarzeń, nie daj Boże śmierci któregoś z mieszkańców, to się też zdarza, ale chociażby popsu tej pompy do, do szamba albo nie wiem tego typu brak prądu i jeszcze parę innych przygód. Bo to się nam zdarza z regularnością od 30 lat właśnie w święta albo no, w najlepszym przypadku w nocy z soboty na niedzielę. Hmm. Więc tak to wygląda, ale to nie oznacza, że po pierwsze czerpiemy też radość z naszego życia, radość z bycia ludźmi, z, ludźmi, z tymi, których świat nie chce po prostu. Radość z tego, że naszym mieszkańcom często się coś udaje że chociażby to, co pan mówił, jeśli umierają, to umierają w porządnych warunkach, w ciepłym łóżku. Niedawno rozmawiałam z panią z Austrii, tak ona, nie z Niemiec, przepraszam, która nam, to Polka, która jest wolontariuszką w jakiejś organizacji charytatywnej, wspierające ludzi bezdomnych. I ona jakiś czas temu przysłała nam Polaka, który był na ulicy już na wózku, bo bardzo wielu Polaków jest bezdomnych w krajach Europy, Austria, Niemcy, Francja. Przysłała nam tego człowieka, zresztą wkładając ogromny wysiłek w doprowadzenie go do formy, w mu biletów lotniczych i tak dalej. Ale ten człowiek był już w takim stanie, że po paru tygodniach u nas umarł. No i mamy tutaj, powiedziałabym, taką, taką radość dziwną, której może ktoś nie zrozumieć. No, umarł u nas, był pod opieką, co mogliśmy medycznie oczywiście. To zostało mu dane, umarł w ciepłym mózgu, otoczony życzliwymi ludźmi, zamiast umrzeć na ulicy. To jest taka trochę radość przez łzy, bo to nie znaczy, że lubimy, jak nam mieszkańcy umierają, ale to przychodzą u nas ludzie w takich właśnie stanach. To jest, to jest radość. To Świata, prawda, to jest to świata, to jest radość. Kiedy widzę dzieci ukraińskie bawiące się na placu zabaw, dzieci, które uciekły naprawdę spod bomb, e, śmiejące się czy latem kąpiące się w basenie, to jest radość. Przez wiele lat miałam wyrzuty sumienia, że ten basen postawiłem. To jest letni basen, ale bardzo duży. Taki już do pływania ma prawie 20 metrów długości kanadyjski, że, że no przecież to taki luksus. Nie, okazuje się, że to wcale nie luksus, tylko jedyna radość dla tych dzieciaków, ale także dla naszych mieszkańców, którzy nie pójdą na normalny, profesjonalny basen gdzieś latem. Hmm. Przypominam sobie teraz e, e, wpis z siostry bloga. Opisała siostra wzruszenie starszego człowieka, który mm, rozpłakał się, bo zaproponowaliście mu dodatkowy talerz zupy. zupy tak, Wyobrażam tak. sobie właśnie, że to są... Te nagrody za, poświę... za poświęcenie? Oczywiście, to są nasze nagrody życiowe, kiedy widzę, widzimy człowieka, który był, no nie wiem, przywieziony, akurat tu mam kogoś na myśli przywieziony w tak młody, młody człowiek, w tak strasznym stanie tak śmierdzący, że nawet no, nasi zawodowi opiekunowie niechętnie go kompani. I po kilku latach ten człowiek najpierw pracował u nas, daliśmy mu pracę, potem się wyprowadził, znalazł pracę, usamodzielnił się, znalazł pracę gdzieś już poza naszym domem. Czy widzę naszych, naszych mieszkańców, no spotykam ich codziennie akurat u mnie w Zochcinie, i to są ludzie no czyści, ubrani, uśmiechnięci, którzy nie wiem jak długo, bo równie dobrze mogą zwinąć manatki i, i pójść z powrotem w świat, który opuścili. Ale chociażby ta przerwa w tym uzależnieniu, bo większość, nie wszyscy, większość jest uzależniona, to jest jakiś, no, to trochę tak jakby dać morfinę człowiekowi chorymu na raka, ale bardzo wielu już jednak zostaje u nas. I widzimy ich jako ludzi naprawdę, no, oczywiście często schorowanych, bo, bo takie życie nie prowadzi do zdrowia, ale jednak ludzi, ludzi uśmiechniętych, mających poczucie własnej wartości, którzy też starają się pomagać, no, czy chociażby, nie wiem, mój syn Artur, z którym właśnie byłam dzisiaj po raz kolejny, nie mogę powiedzieć publicznie, jak nazywamy wyjazd do chińskich <śmiech> marketów z moim synem. To wymyślił drugi mój syn te nazwy, ale będzie to zgorszenie wielkie. I jeździmy z Arturem i Artur przeszczęśliwy, bo dzisiaj zanabył dwie lupy, już ma chyba z 50, dwie lupy i takie na magnesy, znaczki, były takie przylepki na magnesy, na których były sceny z Ewangelii. A on, choć nigdy mu tego nikt nie tłumaczył, on dobrze wie jakby kto to jest Bozia, bo on mówi Bozia i tyle. I, i, i ma jakieś, jakieś zrozumienie istnienia Pana Boga, który jest poza naszym rozumieniem. To, to wie. wie, że Bozia kocha Artura, to wie. Hmm. Tak, Arturku? Tak, kiwa głową. No właśnie. I to by było na tyle. No właśnie, jest siostra mamą prawną dla pięciorga dzieci, dorosłych już dzieci, od małego wychowuje siostra Artura, o którym przed chwilą y, wspominała. Y, dziś już dorosłego mężczyznę w spektrum autyzmu. Wielu ludzi uważa, że macierzyństwo, tacierzyństwo to wyrzeczenia, to poświęcenie. Zastanawiam się, jakie są siostry, refleksje na temat y, matczynej opieki, czy to doświadczenie... Siostrze czegoś odjęło, czy wzbogaciło? No oczywiście, że wzbogaciło, e, co nie oznacza, że e, ta droga nie jest drogą wyrzeczeń. Tak jak mówiłam na początku, to jest droga wyrzeczeń. Ale porozmawiajmy o tak? tym, jak to wzbogaciło się życie. To wzbogaca, to wzbogaca przede wszystkim... E, Relacja, relacja, którą ja akurat, moje dzieci nie były dziećmi biologicznymi, więc te relacje trzeba było bardzo cierpliwie budować. To jeszcze do tego były dzieci po przejściach, więc miały, miały trudne dzieciństwo, bo przecież to nie były dzieci z luksusów. Delikatnie rzecz ująwszy. W każdym razie to nauczyło mnie ogromnie dużo. Przede wszystkim relacje, po drugie ta ustawiczna troska, a jednocześnie oddanie z drugiej strony również i troski o mnie. To no nie mówię, że mnie nauczyło, jak wyglądają programy szkolne, bo nie będę tu krytykować, ale, ale i generalnie część edukacji. Bo przecież przez to przeszłam z nimi wszystkimi i śmieją się, że dzięki mnie potrafią czytać i pisać, no mają najniższy stopień wykształcenia wśród naszych dzieci to jest polska matura, natomiast y, są tacy, którzy pokończyli studia. Y, więc to. To, to tak wygląda i nauczyło mnie życia dla drugiego człowieka już tak bardzo bezpośrednio. Uważności, no bo pilnowanie, żeby były rękawiczki, oczywiście nigdy nie były, żeby były skarpetki, oczywiście nigdy ich nie było i tak dalej, i tak dalej. To... To, no i oczywiście anielskiej cierpliwości, a po drugie cały czas rozumienia i słuchania. To Siostr nie oznacza oczywiście przyzwalania na wszystko, ale rozumienia i słuchania, bo dzieci to, to są ludzie i każdy jest inny. I żyje żyłam z nimi, no w tej chwili z Arturem tylko 24 godziny na dobę. Siostra, mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Krytycy aktów poświęcenia mówią często o niebezpieczeństwie zatracenia własnej tożsamości i podmiotowości. A co siostra na to? Czy żyjąc w poświęceniu dla innych można utracić tożsamość i podmiotowość? Czy siostra czuje, że utraciła tożsamość i podmiotowość? Czy jest wręcz przeciwnie? Jest wręcz przeciwnie. Trzeba sobie postawić bardzo poważne pytanie. Dlaczego i co, co, co mnie inspiruje do robienia tego czy tamtego? Są ludzie, którzy na przykład, powiedzmy sobie, wspierając ludzi słabszych i ubogich, w jakimś sensie kierują się rządzą władzy. To jest bardzo niebezpieczne, ale niestety widywałam takie historie, gdzie osoby, nawet prowadzące jakieś domy dla, dla ludzi słabszych, generalnie, czy to bezdomnych, czy coś, to inspirowało ich może w trakcie się to okazało. To jest to poczucie władzy. To Artur tak pisze. To jest to Pozdrawiamy, to jest to poczucie władzy. Pytanie, co, co mnie inspiruje? Bardzo, często, bardzo szybko można się wypalić, jeśli liczymy na wdzięczność, liczymy na jakieś efekty, Bóg wie jakie owoce, można się rozczarować i wypalić. Dla mnie inspiruje mnie Chrystus po prostu, nie tylko inspiruje, ale daje siły. Z hmm. drugiej strony... Oczywiście w żadnym wypadku nie uważam, żebym straciła własną tożsamość. Wydaje mi się wręcz przeciwnie. To, to mnie buduje. Buduje mnie, bo pozwala mi się rozwijać i pogłębiać jakby zrozumienie, czym jest miłość. Artur, mój ten syn przybrany, który jest głębokim autystykiem, niepełnosprawnym intelektualnie, on naprawdę potrafi nauczyć miłości. Jestem o tym przekonany. W głębokiej miłości on potrafi kochać, ale jest niezwykle oczywiście dla człowieka z zewnątrz. Życie z Arturem jest niezwykle trudne. Obiektywnie jest trudne, bardzo trudne, ale to nie oznacza, że to nie jest życie, które mnie buduje. Już nie mówiąc o świętym ubóstwie, a Artur zgarnia wszystko, co... Ktoś ma okulary przeciwsłoneczne, długopisy, każde słowo drukowane, zapalniczki do papierosów, nie wolno mieć, i wiele innych rzeczy. Wszystkie drzwi są na zamki z szyfrem. Tak? Siostro, życzę siostrze, by siostra jak najdłużej doświadczała miłości i uczyła nas tej miłości. Moją i Państwa gościnią była siostra Małgorzata Chmielewska. Dziękuję. Dziękuję ogromnie. Poświęcenie może być piękne i budujące, kiedy jest świadomym wyborem, aktem wolnej woli. To zrozumiałem z rozmów z siostrą Małgorzatą Chmielewską i profesorem Tadeuszem Gadaczem. A już po 23.00 druga część naszej audycji i kolejne rozmowy, być może nieco inne spojrzenia na poświęcenie. Zostańcie Państwo z nami.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 Indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na stronę Fundacja. Kwi